Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 kwietnia. Minęła 11. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam na serwis. Będzie zażalenie na areszt warunkowe dla podejrzanego w sprawie wypadku, w którym zginął poseł Litewka. Polska blokuje. Mercosur składa wniosek do Unijnego Trybunału o wstrzymanie umowy handlowej. Alarm w lasach. Jest bardzo sucho. Rośnie ryzyko pożarów. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu, który w sobotę zdecydował, że podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, może opuścić areszt po wpłaceniu kaucji. Zażalenie prawdopodobnie jeszcze dziś trafi do sądu. Prokuratura w Sosnowcu uważa, że tylko izolacja podejrzanego pozwoli na rzetelne prowadzenie śledztwa. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w czwartek. 57-letni kierowca zderzył się czołowo z posłem jadącym na rowerze. Łukasz Litewka zmarł mimo reanimacji. Podejrzany... Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Pogrzeb posła odbędzie się w środę w Sosnowcu. Będzie miał charakter państwowy. Polska złoży wniosek do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o wstrzymanie stosowania umowy z Mercosurem do czasu rozstrzygnięcia przez sędziów skargi. Tymczasowo to porozumienie ma zacząć obowiązywać już w najbliższy piątek. Zapowiedział to w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Minister Rolnictwa. Zależy nam, aby do czasu ostatecznego orzeczenia, które może być ogłoszone za kilkanaście miesięcy, umowa nie była stosowana, mówi Stefan Krajewski. Taki wniosek łącznie ze skargą będzie złożony, żeby wstrzymać obowiązywanie, bo przecież już później nie będzie możliwości odwrócenia, zwrócenia rolnikom poniesionych strat. Polska była w grupie, która zagłosowała przeciwko umowie z Mercosurem. Nasi producenci wołowiny, drobiu i cukru obawiają się napływu taniej żywności z czterech krajów Ameryki Łacińskiej, nie spełniającej unijnych wymogów. Ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI może zaszkodzić służbom specjalnym, ocenia były prezydent Bronisław Komorowski. Gość bez uników rozmowy politycznej w trójce odniósł się do decyzji Karola Nawrockiego, który podjął kroki w kierunku odtajnienia dokumentu i przekazał go do zaopiniowania marszałkom Sejmu i Senatu. Zdaniem Bronisława Komorowskiego zarówno sam raport, jak i jego aneks nie są wiarygodne, a publikacja dokumentu mogłaby negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie służb.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 W 2007 roku opublikowany został raport Komisji Weryfikacyjnej kierowanej przez Antoniego Macierewicza. Dokument zarzucał WSI, m.in. brak rozliczeń z okresem PRL-u, działania na rzecz Rosji, udział w aferze FOS oraz nielegalny handel bronią. Bronią większości śledztw wszczętych po publikacji raportu została jednak umorzona. Aneksu do raportu nie opublikował ani prezydent Lech Kaczyński, ani Bronisław Komorowski, ani Andrzej Duda. Premier Izraela może mieć kłopoty. Dwaj byli szefowie rządu zawiązali koalicję i chcą wspólnie wystartować w jesiennych wyborach parlamentarnych. Taka sama koalicja pięć lat temu odsunęła Benjamina Netanyahu od władzy. O szczegółach Wojciech Cegielski. Byli premierzy Izraela Jair Lapid i Naftali Bennett połączą swoje ugrupowania w nową partię pod przywództwem Beneta. To ich drugi wspólny projekt po koalicji z 2021 roku, która na rok odsunęła Netanyahu od władzy. Obaj politycy mówią, że chcą zjednoczyć centrum i prawicę oraz wykorzystać rosnące zmęczenie społeczne po wojnach z Hamasem, Hezbollahem i Iranem. Wybory w Izraelu planowane są na październik. Obecny premier Benjamin Netanyahu, który z przerwami rządzi krajem od 17 lat, pozostaje silnym graczem, ale jego pozycje osłabiły skutki ataku Hamasu z 7 października 2023 roku oraz krytyka za sposób prowadzenia ostatnich konfliktów. Jego partia Likud według sondaży nie ma na razie szans wygrać wyborów ani samodzielnie, ani w koalicji z obecnymi sojusznikami ze skrajnej prawicy. Nowa centrowa koalicja może mieć większość, choć do wyborów pozostało jeszcze pół roku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Blisko 40 pożarów lasów odnotowali już lubelscy leśnicy od początku tego roku. Ogień zniszczył ponad 13 hektarów lasów. Wiele tych pożarów wywołuje człowiek, mówi Anna Sternik z Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Takie wypalanie traw, no to już jest nasza beztroska. Nie wiemy jak potoczą się sprawy. Często się to kończy tym, że sprawy jednak wymykają się spod kontroli. Konieczna jest interwencja straży pożarnej. Miejmy to na uwadze, że przy tej wiecznej pogodzie, przy tym braku opadów, mimo niewysokich temperatur, to jednak powietrze wysusza, bo jest wiecznie i jest bardzo, bardzo sucho. Leśnicy prognozują dziś trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach Lubelszczyzny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Sporo słońca, ale będzie się także chmurzyć i padać. Lokalnie deszcz, a na Podlasiu i Mazurach także deszcz ze śniegiem. Na wschodzie silniejszy wiatr. W Suwałkach 9 stopni, w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Rzeszowie i Wrocławiu 14, w Krakowie 15. Autopromocja. Nowy Wiktor Orban Europy Środkowej. Czy takim premierem będzie zwycięzca bułgarskich wyborów parlamentarnych Rumen Radev? W najnowszym magazynie Po prostu Wschód analizuje wraz z politologiem, z Pasimirem Domarackim, życie polityczne w Bułgarii. Zapraszam na stronę polskie radio.pl, platformy streamingowe i YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Zapraszamy.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 Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Lidl To się opłaca Żegnamy reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia Jest 11.08 Porozmawiajmy 22 i 7 trójek czy mamy dziś większy niż kiedyś konflikt pokoleń? Czy tylko lepiej go widzimy, bo rodzinne spory przeniosły się z kuchni i świątecznego stołu do mediów społecznościowych i gabinetów terapeutycznych? Dorosłe dzieci coraz częściej nie chcą już milczeć dla świętego spokoju, rozmawiają z rodzicami albo spierają się z nimi. O politykę, o kościół, o prawa kobiet, o wychowanie dzieci, o zdrowie psychiczne, klimat, mieszkanie i styl życia. Oto czy trzeba zacisnąć zęby, czy wolno powiedzieć nie dam rady. O to, czy rodzina oznacza bezwarunkową lojalność, czy czasem także prawo do zdystansowania się. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję wydaje Anna Dołęgowska, realizuje Katarzyna First, Wojtkowska, Anna Pana, państwa telefony w tej sprawie, w sprawie konfliktu pokoleń między dorosłymi dziś dziećmi, a ich starszymi rodzicami czeka Piotr Łodej. Starsi rodzice z drugiej strony też miewają poczucie krzywdy. Wielu z nich mówi, daliśmy wam wszystko co mogliśmy, pracowaliśmy ponad siły, przeżyliśmy transformację, a dziś słyszymy, że byliśmy emocjonalnie niedostępni, zbyt surowi, zbyt kontrolujący, za mało wspierający. O co więc naprawdę toczy się dzisiaj spór między pokoleniami i czy konflikt dorosłych dzieci z rodzicami jest oznaką rozpadu więzi, czy może przeciwnie, próbą ułożenia ich na nowych, bardziej uczciwych zasadach? O tym dziś porozmawiamy w trójce, a ja zapytałam o to Maję Jeśmianowicz-Mierzejewską z Fundacji Nowej Wspólnoty, która uczy Polki i Polaków dobrej rozmowy, również międzypokoleniowo. Czy mamy dziś większy konflikt pokoleń niż kiedyś? Z pewnością można odnieść takie wrażenie i nie jest ono bezpodstawne. I Najbardziej te różnice widać w stylu życia, w wychowaniu dzieci, w podejściu do pracy. I Często jest tak, że dorosłe dzieci chcą żyć po swojemu, a starsi rodzice mają jakieś oczekiwania, jak oni powinni żyć, właśnie według takich ich wyobrażeń, a czasami jest w drugą stronę. To znaczy dzieci usiłują wychowywać rodziców i te różne różnice powodują napięcia. Obserwujemy polaryzację pokoleń w relacjach między dorosłymi dziećmi, a ich starszymi rodzicami i to jest taki temat, o którym mówi się zaskakująco rzadko, dużo częściej mówi się właśnie o młodych, o Gen Z, a tak naprawdę to właśnie w rodzinach najczęściej ścierają się różne wartości, oczekiwania i sposoby komunikacji i dlatego w projekcie Panowie Gadamy skierowanym do mężczyzn skupiamy się właśnie na tym, jak prowadzić rozmowę w poprzek pokoleń, jak usłyszeć się nawzajem pomimo różnic. I o tym jeszcze powiemy. a Maję Jeśmanowicz-Mierzejewską zapytałam e, również o to, o co my dziś najbardziej spieramy się międzypokoleniowo. Kilka takich przykładów konfliktów międzypokoleniowych. Pierwszy, który jest naprawdę mocno widoczny i pewnie każdy z nim się mniej albo bardziej spotkał, to jest podejście do pracy i do takiej kwestii stabilności, ale w ogóle tego, jaką rolę praca w życiu odgrywa. I tutaj między pokoleniami to się już zaczyna bardzo różnić i młode pokolenie rzeczywiście traktuje pracę jako, może nie coś dodatkowego, ale ma taki większy dystans do niej, wydaje się. Natomiast starsze pokolenie pokolenia mają takie poczucie, że no właśnie ta praca jest czymś podstawowym i ta stabilizacja jest bardzo, bardzo ważna i tutaj na tym tle rzeczywiście konflikty się pojawiają. 22 i 7 trójek, porozmawiajmy Radio.pl oraz Facebook Trójki czekają na Państwa głosy, a z nami jest już Pan Wojciech Strzewa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja troszeczkę się właśnie nie zgodzę z tym mówieniem o tych różnicach e, i walce po kolei, dlatego że ja mam też dorosłe już dzieci 25 i 27 lat i uważam, że to od nas dorosłych zależy, jak ich słuchamy i.. To słuchamy. Dlatego, że ja zawsze jak opowiadam yy, o dyskusji z młodymi i dorośli nawet narzekają, bo młodzi są tacy i inni, a ja zawsze mówię, a zobacz jacy myśmy byli. Co myśmy w życiu robili? Jak byliśmy młodzi, ile jak mówiliśmy, jak się sprzeczaliśmy, jakie mieliśmy własne zdanie. Ja sam pamiętam siebie młodego, ile ja głupot nagadałem, jaki ja byłem pewny siebie, jaki ja wiedziałem o świecie wszystko. I Ale dlatego naprawdę dzisiaj... pan się ze swoimi dziećmi o nic nigdy nie spiera? Jednak ta różnica pokoleniowa od zawsze i wydaje się na zawsze jest jakimś powodem, żeby się różnić. Czasem pięknie, Ale to, a czasem to trudno. Różnicę. właśnie to trzeba się wspierać, bo to nie chodzi o to. Tylko, że ja tutaj postrzegam tę dyskusję jako walkę i niezrozumienie. A ja mówię, że trzeba rozmawiać, dyskutować i wspierać się, ale wzajemnie się rozumieć. I o tym ja bym chciał powiedzieć, żebyśmy nawzajem siebie rozumieli. I dlatego ja nie mów, bo jak słyszę o walce, walce pokoleń, to sobie wyobrażam, że jest jakiś konflikt. A ja uważam, że moim zdaniem nie ma żadnego konfliktu, tylko, że my, tak jak patrzę na siebie dorosłego, nie możemy być najmądrzejsi, i zawsze musimy patrzeć, to jest pryzmat, jacy my kiedyś byliśmy. Zapomniał w jak cielęciem był, jest takie y, polskie y, przysłowie, I, ale przecież nie ma pan takich y, znajomych? Czy pan nigdy nie skarcił swoich dzieci choćby słowem za, no nie wiem, pomysł na tatuaż albo dietę? Oczywiskie. Oczywiskie. No właśnie, więc o tym mowa, ale, że to nie zawsze są ale różnice. Ale dzieci mnie też uczą. Aha, czego uczyni, pana uczą i, dzieci? I, i, I uczą mi dzieci właśnie to wielokrotnie, jak ja na przykład jestem od teraz się tego uczy, żeby nie być. Zawsze wszystko wiem, wiem jak wszystkim radzić i wielokrotnie do córki dzwonię i ona zaczyna mi coś opowiadać i nagle ja zaczynam mówić, a słuchaj, a zrób tak zrób tak. Ona mówi, tata, ja cię nie prosiłam o radę, ja chciałam tylko z tobą porozmawiać. I ja mówię, dobrze Juciu, przepraszam, masz rację, już wysłuchuję ciebie. I moje dzieci mnie cały czas czegoś uczą. Uczą tego, żeby nie być najmądrzejszy, żeby też ich wysłuchać i dać im też powiedzieć. Nawet czasami, jeżeli nie mają racji. Serdeczności dla Pana, Panie Wojciechu i dla Pańskich dzieci zatem. A my w takim razie przyłączamy się do tego apelu Pana Wojciecha, żeby nie panikować z tym konfliktem pokoleń. Don't panic. Coldplay zagra dla Państwa. Sinking like stones, is all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done. Co państwo sądzą? Czym mamy dziś większy niż kiedyś konflikt pokoleń? To pytanie do państwa. Czekamy na państwa głosy, doświadczenia ze swoimi starszymi rodzicami albo dorosłymi dziećmi. 64% młodych Polek i Polaków Uważa, że ich pokolenie czekają większe wyzwania niż pokolenie rodziców. Tylko 48% twierdzi, że rodzicom było łatwiej. To dane z badania cebosu, różnic międzypokoleniowych, badania ubiegłorocznego. Praca jest jednym z głównych pól napięcia. Młodzi chcą dobrych zarobków, ale coraz częściej stawiają granice ze względu na swoje zdrowie psychiczne, chęć odpoczynku i dobrostan. Czy Państwo się w tej kwestii ze swoimi rodzicami, i ze swoimi dziećmi rozumieją? Pan Michał z Katowic jest przy naszym telefonie. Dzień dobry. Ach, jednak nie mamy pana Michała, zatem wracamy do naszej ekspertki Maja Jeśmianowicz-Mierzejewska z Fundacji Nowej Wspólnoty mówiła mi o tym, że podejście do tradycji czasem dzieli nas mocno międzypokoleniowo. Pojawia się też pewne niezrozumienie, jeżeli chodzi o podejście do tradycji. Tutaj jako taki przykład podam imieniny, bo między pokoleniami też już się różni to bardzo mocno. To znaczy też te nowe, młode pokolenia trochę inaczej widzą właśnie obchodzenie imienin. To oczywiście też się różni w zależności od regionu, ale faktycznie to podejście właśnie do obchodzenia świąt to jest coś, co już zaczyna nas różnić. Również jest podobnie z podejściem do ubioru. To między wiekami się nie bardzo zmieniało, ale teraz jest już takie, powiedziałabym, że wyjątkowo widoczne, to znaczy rzeczywiście zupełnie inaczej teraz się młodzi, ale też starsi ubierają i tutaj też w kontekście na przykład właśnie świąt czy takich tradycyjnych różnych spotkań to, to widać. Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Czy państwo się spierają, a może nawet kłócą ze swoimi rodzicami o wychowanie dzieci, o pracę, o swój styl życia? Pani Stanisława ze Szczecina dodzwoniła się do nas. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam podjąć dyskusję na temat właśnie różnicy pokoleń, konfliktu pokoleń. Jestem mamą dwóch dorosłych dzieci, córki 49 lat na 44. Obydwoje mieszkają za granicą w Anglii. Córka 25 lat, tym 23. I o co mi chodzi? Pozwólmy naszym dorosłym dzieciom żyć własnym życiem. To jest lepsze pokolenie, niż my byliśmy, chociaż mówią, że nam było łatwiej. Ja miałam większy konflikt z moimi rodzicami, niż z własnymi dziećmi. Moje dzieci nauczyły się szacunku do rodziców, do pracy, poprzez pracę jako nastolat Mój nastoletni syn kiedyś mi zarzucił, że nie chciałam mu zwiększyć kieszonkowego, że na kremiki, balsamiki to mam. Ja mówię, syneczku, ja na to całe życie pracuję. Ty jak chcesz pieniążki, to idź do pracy sobie zarób i będziesz miał. I jak zarobił, to faktycznie mówi, mamuś, jak ciężko. Jak się ożenił, nosił zawsze jako nastolatek firmowy yy, rzeczy. Jako dorosły mężczyzna przyjechał do mnie, a ja do niego mówię tak, syneczku, dlaczego z tyłu nie ma napisu Nike na Adidasach? Oj mamuś, weź przestań. Nauczyli się szacunku do własnych pieniędzy. A się o co pani się spierała ze swoimi rodzicami? Moja mama jest pokolenie, które przyjechało ze wschodu nie akceptowali, przybyśmy moich y, y, miłości, moich zainteresowań. Jak byłam nastolatką, szłam na film Winnetou, jak przyszłam jak, z ostatniego odcinka, jak Winnetou zginął, taka zapłakana. Mama zaczęła na mnie krzyczeć, że jestem wariatką, że jak można tak płakać po prostu po stracie jakiegoś aktora. A mój tata mówi do niej, przestań, to jest jej idol po prostu i ona ma swoje prawo. Otwierała mi listy od chłopaków Ho, ho, ho, ho, to rzeczywiście Tak, ze swoją babcią Po prostu ze swoją mamą To było, to było coś okropnego I zapewne Moja babcia... dlatego pani postanowiła być Inną mamą Bardzo dziękujemy pani Stanisławie I pan Mariusz z Zachodniopomorskiego Czeka na głos, dzień dobry Dzień dobry Halo, halo, dobry. halo słyszymy się pani Mariuszu ja Panią słyszę. Bardzo prosimy o Pana głos w sprawie konfliktu pokoleń. Czuje Pan go, widzi Pan go, doświadcza? Widzę. Natomiast uważam, że jako takiego konfliktu można uniknąć. Trzeba po prostu dostosować się do, do obecnej sytuacji. Ja mam córkę w wieku 32 lat, pracuję za granicą i uważam, że... Młodzież obecna powinna brać taki przykład e, e, z południowych e, krajów, czy też zachodnich, gdzie e, między pracą mają e, tak zwane siesty, czy też odpoczynek. E, e, zapewne pomoże to e, w tym, żeby e, obecna młodzież e, nie chorowała na, na, na depresję, żeby była bardziej spokojna w tej swojej pracy i uważam, że to, czy my jako starsi E, e, będąc e, w, w czasach jedynie słusznych, że tak powiem w czasach komunistycznych, byliśmy inna, i, inaczej wychowywani. Oni są inaczej wychowywani. I to jest tylko i wyłącznie A pan widzi tutaj zdaniem, progres? Kwestia... Czy jednak tęskni pan trochę za tymi dawnymi metodami wychowawczymi, czy autorytetem nie, nie. rodzica legendarnym? Nie, to jest wszystko uzależnione od, od, od, od danej sytuacji. E, e po prostu postępuje, postępuje świat do przodu. Trzeba się do tego dostosować, bo jeżeli się nie dostosujemy do pewnych rzeczy, to jest zwykły przykład telefonu komórkowego, iPhone'a, smartfona. Kiedyś tego nie było. Trzeba się dostosować. Nie ma A możliwości... A pan się dostosowuje odejścia. z łatwością? Czy jednak budzi to pana nie, to nie frustrację o, czasem? Oczywiście, oczywiście, że budzi we mnie frustracje pewne, ale... Ale staram się. Czuję staram że się to konieczne. Rozchodzić. Bardzo dziękujemy, panie Mariuszu. Pan Zbigniew z Siemianowic Śląskich dołącza do naszej rozmowy. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. No chciałem powiedzieć, że obecnie są całkiem inny czas niż kiedyś, kiedy ja zakładałem rodzinę i, i tego i, i panowaliśmy z żoną dwoje dzieci, nie? Gdyżko czwórka. I co na ten temat mogę powiedzieć, bo różnica w wieku jest od 49 do 29 lat w dzieciach, nie? Mhm. Mm i to jest w czym problem? Ja sobie teraz nie wyobrażam, w obecnych czasach, jakby tak, sądząc po moich dzieciach, widząc, co się dzieje. Gdyby tak oni obecnie mieli po czwórka, po, po, po czworo dzieci, nie? to po prostu by sobie nie dali rady, po prostu nie ma szans. Ale no, nie pince, wie pan tego, ale rozmawiacie no, o tym, to jest pewny. rzeczywiście jeden z takich zapalnych tematów do rozmowy między dorosłymi no, dziećmi, a życie, starszymi rodzicami, panią. że współcześnie młodzi mają mniej dzieci niż ich rodzice. No właśnie, dlatego, bo się po prostu boją tego, że, są, wie pan, jak to jest, planuje się, a nie zawsze tak jest, jak się planuje, nie? Zawsze wychodzi co innego. No życie. tak, tak rzeczywiście tak jest. I czasem ten, i, czasem i, jest przewidywalna tak co to jak to będzie w przyszłości nie? a to się ta polityka i ta gospodarka się tak wszystko zmienia jak w kalejdoskopie dosłownie i niektórzy z większym trudem nadążają za tymi zmianami czy pan Tomasz z Częstochowy nadąża czy trochę się martwi no jednak czekamy na pana Tomasza który się rozłączył niestety Pani Izabela za to wbiega w to miejsce ze swoimi opowieściami o konflikcie pokoleń czy zrozumieniu międzypokoleniowym. Dzień dobry Pani Izabelo. Dzień dobry. Myślę, że konflikt pokoleń jest obecnie mniejszy, bo rodzice są chyba bardziej świadomi. Kiedyś byliśmy chyba bardziej traktowani jak własność, dzisiaj chyba częściej traktujemy dzieci jak partnerów. Zgadzam się z moją poprzednią tutaj panią, która rozmawiała, że przede wszystkim trzeba dzieci nauczyć szacunku do pieniędzy, szacunku do innych. I co jest najważniejsze. Ale my też jako dzieci wobec naszych starszych rodziców mamy większe wymagania w związku z tym, jak jesteśmy wyedukowani psychologicznie, czy terapeutycznie, czy relacyjnie, czy komunikacyjnie. Nie rodzi to Pani zdaniem większych nieporozumień, te wysokie oczekiwania? Ale myślę, rodzice też są bardziej wyedukowani i potrafią bardziej zrozumieć swoje dzieci. Przede wszystkim muszą nauczyć swoje dzieci, tak jak ja nauczyłam swoje, żeby pozwalać im żyć swoim życiem, ale żeby wiedzieli, że konsekwencje swoich wyborów ponoszą oni. Jest. myślę, że w tym momencie można się dogadać. I tego życzymy wszystkim Państwu. Słuchamy kolejnych głosów pod numerem 22 i 7 trójek. Czekamy również na Państwa wiadomości. E, na, można pisać na adres radio.pl oraz oczywiście na naszego Facebooka. A teraz zagra dla Państwa Natalia Grosiak. So Może kompromis? Ja w twoim wieku miałam już trójkę dzieci. Kiedy ślub? Dlaczego tak szastasz pieniędzmi? Co ty znowu wymyślasz z tym niejedzeniem mięsa? Za moich czasów było inaczej. Mamo, tato, czasy się zmieniły. Czy państwo słyszą takie zdania? Czy państwo może je wypowiadają? 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy radio.pl i trójkowy Facebook. Czekają na państwa głosy w kwestii konfliktu pokolenia, może po prostu różnic międzypokoleniowych. Pani Ewa z Podkarpacia jest już z nami. Dzień dobry pani Ewo. Dzień dobry. Ja chciałam troszeczkę poużartem pół, pół serio, jeśli mogę. Bardzo ja chciałam prosim. się poskarżyć na moją mamę, bo jest bardzo niegrzeczna i bardzo nieposłuszna. Ja jej daję bardzo dobre rady, na przykład, żeby się zdrowo odżywiała, a ona nie. Ona będzie jeść rzeczy niezdrowe, bo tak lubi i koniec. Ja jej radzę na przykład, żeby sobie ucinała drzemki po południu dla zdrowia, a ona nie i koniec. Nie słucha mnie i koniec. Co? Ja mam zrobić z taką nieposłuszną mamą? Pozdrawiam. Dobre pytanie. Proszę jeszcze zostać z nami, może się zastanowimy wspólnie, ale już w takim razie do Pana Tomasza ehm, przekazujemy słuchawkę. Dzień dobry, Panie Tomaszu. Dzień dobry. Jak to u Pana wygląda? Z rodzicami albo z dziećmi? Ale chyba z rodzicami, prawda? Ja generalnie chciałem przekazać, że jestem przedsiębiorcą i zatrudniam około 10-12 osób w takim pokoleniu Z, że tak powiem po 18-19 lat, no, że oni są dość roszczeniowi, natomiast też uważam, że żeby też tak tego nie odchodzić od tego, że powinniś troszeczkę jednak się posłuchać starszych, że no ta praca jest jednak ważna i uważam, że troszeczkę później życie... Może ich zweryfikować, gdy będą chcieli jakiś samochód sobie kupić, jakieś mieszkanie, no to gdzieś tam wyjdzie troszeczkę, jeżeli oni tak będą na luźno do tego podchodzić. Ma pan takie poczucie, że dla pana e, młodych e, dorosłych pracowników i pracowniczek ta praca nie jest ważna albo nie jest najważniejsza? No tak któraś z pań wcześniej tutaj na audycji powiedziała, więc no ja też się troszeczkę pod tym podpisuję, bo no i masz tak nie zależy gdzieś tam, no jeżeli zwolnieni albo nie dostaną pracy, to jakoś to po prostu będzie. A może mają rację, może jakoś to po prostu będzie, a y, poświęcanie się y, pracy całym sobą, co uprawiało wiele pokoleń przed nimi, ma też swoje koszty i może to my powinniśmy się uczyć od nich? Wie Państwo, co, y, no czasami jest tak, że jak nie, y, no, nie posiadanie planu, no, no, nie, no nie jest jakoś tam... Nie jest y, planem. To, to, nie, nie, jest planem, wie pani, jakoś to będzie, to to, no, no ja, ja wiem troszeczkę o czym pani opowiada, natomiast zmierzam do tego, że oni chcą, tak jak tu wcześniej ktoś rozmawiał, że chcą mieć te, może nie, no akurat ta pani mówiła, że ich dzieci akurat może nie, ale chcą mieć te Air Max'y za 500 zł, chcą mieć jakby iPhona za 5000 tysięcy, to wszystko kosztuje, na to trzeba zapracować i po prostu z takim podejściem luźnym, że a, jakoś to będzie i no to na Jest na pewno trudniej, bardzo dziękujemy. Pani Renata ze Zgorzelca zgadza się czy nie zgadza? Tak, zgadza się. I ja chciałam powiedzieć, że to jest najgorsze zdanie świata. Halo, halo, słyszymy się? Nie słyszymy się z Panią Renatą. Mamy nadzieję, że do nas wróci, a tymczasem Pani Henryka z Zachodniopomorskiego. Dzień, Dzień dobry. dobry Pani. Dzień dobry. E, proszę Panią, e, chciałam kilka zdań powiedzieć na temat e, um, mojego domu i, i tych konfliktów niby pokoleniowych. Wychowaliśmy z mężem no, w pracy tylko jedynego syna, w tej chwili ma 50 lat, jest wspaniałym człowiekiem, mimo, że oboje pracowaliśmy zawodowo, mąż w rolnictwie, więc czasu tego na takie wychowanie było nie było za wiele. Ja z yy, zawodu jestem bibliotekarką, ale wpoiłam mojemu synowi wiele takich pozytywnych cech, które w tej chwili procentują. Jakich? Jestem dumna ze swojego dziecka On wybrał sobie sam y, Swoją y, karierę zawodową Ja nie sugerowałam mu nawet Jaki ma wybrać studia W tej chwili jest usamodzielniony Ma y, Wspaniałą rodzinę Mam piękne, mądre wnuczki Które tylko z laurkami Mnie obdarowują Czyli jest, nie ma pani zastrzeżeń do nie pokolenia zastrzeżeń, które Nie przyszło. Wiem. Proszę panią, tylko pani. jeszcze spuentuję Wydaje mi się, że takie dziecko mi się po prostu udało. Nie? Och, myślę, że tutaj jest pani zbyt skromna. Samo się nie udało. Na pewno jest w tym duża pani rola, zasługa i praca. Pani Lidia z Warszawy opowie nam o swojej rodzinie. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Mnie się wydaje, że w dzisiejszych czasach z jednej strony rodzice są bardziej świadomi pod względem wychowawczym. A czego na przykład? Co Pani się wydaje taką ważną lekcją, którą młodzi rodzice mogą dać swoim starszym rodzicom na temat wychowania? Myślę, że większa liczba rodziców w tej chwili jest świadoma, że dzieciom trzeba poświęcać swój czas i że czas spędzany z nimi jest bardzo wartościowy, że lepiej jest odłożyć pracę i takie obowiązki codzienne, na bok, a skupić się na czasie spędzonym z dziećmi, ponieważ ten czas... No dzieci bardzo szybko dojrzewają. Przestają być dziećmi, przestają chcieć ten, często ten czas potem spędzać z rodzicami, jeśli oni nie zdążyli zawiązać relacji w odpowiednim y, momencie. Także myślę, że... W to z jednej pokolenie... strony, a ta druga strona, o której pani chciała powiedzieć, to co to by była za druga strona? A ta druga strona, o której chciała powiedzieć, no to oczywiście ogromna zmiana technologiczna, która się wydarzyła na przestrzeni ostatnich lat, gdzie, która dzieli niestety pokolenia, ponieważ... Yy, Choć obiecywała to, łączyć wszystko, Tak, ponieważ młodzi żyją już w zupełnie innym świecie cyfrowym niż ich rodzice, a już nie mówiąc o dziadkach, no i na tej płaszczyźnie często brakuje porozumienia, ponieważ dla czas dla młodzieży, w tym ten czas technologiczny, pędzi do przodu, a, a starsze pokolenia za nim nie nadążają. Także jest z jednej strony łatwiej, a z drugiej strony są nowe wyzwania, które też stoją. No jak nami. to w życiu? Z jednej strony łatwiej, a z drugiej jednak trudniej. Pan Piotr się łączy z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy Pana. Ja chciałem odnieść do tego, co powiedziała jedna z Pań o swojej niegrzecznej mamie. Ja miałem tak? taką niegrzeczną mamę, która robiła rzeczy, których nie powinna robić, których zabronił lekarz, ale ona mi powiedziała, że dla niej liczy się nie tylko długość życia, ale również jego jakość. I więc odpuściłem i postanowiłem uszanować jej zdanie. Jest to jakaś opcja. Jest to jakaś opcja, ja dosłownie wczoraj wieczorem razem z rodziną oglądałam drugą część polskiego filmu trochę o konflikcie pokoleń traktującym, dalej jazda część druga i tam we wspaniałej roli Małgorzata Różniatowska oraz Marian Opania spierają się ze swoimi dorosłymi dziećmi i o zdrowie i o swój pomysł na starość. Bardzo Państwu polecam ten niezwykle przyjemny film, a z nami jest pani Renata. Dzień dobry. Dzień dobry, ponownie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest najgorsze zdanie świata. Jakie? Mo, ja w moich czasach. Dlaczego? Dlatego, że to y, bardzo źle ustawia rozmowę z dzieckiem. Y, ja pamiętam, że ja nie znosiłam jak mój tato, bo to oznaczało dla mnie ograniczenie, dlatego że mój tato był pokoleniem wojennym. I to Opie. były zupełnie inne czasy. Dokładnie, ale czasy zawsze są inne. Czasy zawsze są inne. I my o tym zapominamy, natomiast y, wydaje mi się, że zamiast stosować tego typu rozmowy, że w moich czasach było gorzej y, i od razu, że tak powiem, stawiać poprzeczkę temu dziecku nie wiadomo jak. Y... A są tacy rodzice starsi, którzy mówią, że to współcześnie jest trudniej niż w ich czasach. A ja myślę, że jest jednakowo trudno, po prostu... Yy, I każde czasy jeszcze... mają swoje trudności. Tak, każdy z nas jest ogrędnym człowiekiem, tak? I nasze dzieci też są ludźmi, nie są nami, my nie jesteśmy nimi i tak naprawdę powinniśmy im dać właśnie żyć yy, według swoich potrzeb, według swoich zasad i oczekiwań, czuwać nad tym, żeby nie pakowali się w kłopoty, to czasami powoduje konflikty, no ale skoro jesteśmy różnymi ludźmi, to te konflikty zawsze gdzieś się będą pojawiać. Natomiast Tłumaczenie, że za naszych czasów było trudniej albo za naszych czasów było łatwiej. Nie pomaga. Takie problemu. Pan Andrzej z Zachodniopomorskiego dołącza do naszej rozmowy. Zachodniopomorskie dzisiaj wyjątkowo obficie reprezentowane wśród dzwoniących do trójki pod 22 i 7 trójek. Pan Andrzej ma i dzieci i starszego rodzica. Czy tak? Tak, dokładnie. No może jest zachodniopomorskie aktywne, bo jest piękna pogoda u nas i ciepło. A teraz wracając do kwestii. Właśnie z perspektywy, ja jestem rodzicem, mam dwie córki, ale też mam jeszcze ojczyma. I chciałem powiedzieć, że konflikt pokoleń, jakby tu nazwać tą kwestię tak ogólnie, to dotyczy wszystkich pokoleń. I teraz wyobraźcie, wyobraźcie sobie Państwo taką rzecz. Zobaczcie mojemu takie dokumenty na niepełnosprawność, no tam pewne rzeczy trzeba wypełnić, dokumenty pewne trzeba zdobyć. Mój tato mówi, to jeszcze jest czas, no dopiero do lekarza pójdę, To no jeszcze nie, Co tak szybko. Wszystko się dla niego szybko dzieje z mojej strony. Bardzo, ale, tak, proszę skończyć ale myśl. z drugiej strony proszę sobie wyobrazić inną sytuację. Zbliża się majówka, no z żoną jesteśmy na emeryturze oboje, Zaplanowaliśmy to planowaliśmy sobie pewne rzeczy, a tu nagle telefon dzisiaj. Mamo, tato, będziemy u was na majówkę, przyjedziemy na grilla. No oboje stanęliśmy jakby powiedzieć dęba i, i się zastanawiamy. Nasze plany y, y, y, zaczynają ulegać zmianie. Już szybciutko widzimy, że musimy je zmienić, bo dzieci po prostu telefon i przyjeżdżają. No, w wielu sytuacjach już się tak zdarzało. Mamo jesteśmy już w drodze do ciebie. A tu są pewne plany. No, no i co? Z, mają coś Państwo rymy. czasem w sobie y, ochotę, żeby powiedzieć hej, nie, mieliśmy nie, inne nie, plany. Nie, nie, nie, tak nie jest. Bo my te nie za dziećmi. One mieszkają, jedna córka 50 kilometrów, druga 200. E, mam już jednego wnuka, drugi w drodze. E, Czyli e, każda pora na wizytę jest dobra. Dobra jest, ale e, ten konflikt polega na tym, że my musimy, a wiadomo ludzie starsi już 65 lat, 63, tak jak mamy u nas, hmm. To jeszcze nie tyle. No, układają pewne plany sobie wolniej. A, a, a nasze pokolenie tych dzieci. Robi to szybko, bo moje. Spontanicznie. Dzieci to bardzo dziękujemy Panie Andrzeju, pozdrawiamy Pana i dzieci, a z nami jest Pan Dariusz z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam dać bardzo dobry przykład. Wczoraj byliśmy na koncercie zespołu Sombert u Państwa w Trójce, i później tam rozmawiałam z nimi, zdjęcia robiłem. I powiem Pani, że skupiliśmy się w ogóle na to, żeby docenić, bo to młody zespół żywca, żeby docenić to, jak grali, że z taką energią. Fajnie też byli ubrani, także tak muszę powiedzieć, że tu z Panią się zgadzam, przed jakoś, nie wiem, dzwoniła wcześniej, że ona, ona też by w ogóle się nie skupiała na tym i ja w ogóle powiem Pani, nie lubię, że jakiś konflikt, pokoleń czy coś, bo to rzeczywiście, jak, jak ja bym mówił, że na przykład och, za moich czasów albo do tego zespołu. Na nie przykład, mówi Pan tak? tego. Nie, nie mówię, staram się skupiać na, na tym, co dobre, co łączy i tak jak mówię, w przypadku tego zespołu, jedynie co powiedziałem, to tak powiem Pani zgodnie z prawdą, że, że, że teraz młodzi ludzie są tak, wie Pani, tak utalentowani, rozwinięci. Chodzi o ten zespół Somber z Żywca. Także bardzo się ucieszy, ucieszyli. Także fajne wczoraj było spotkanie i dziękuję za koncert. Bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon. A pan Filip zwał Brzycha o piątce własnych dzieci chciał nam opowiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy, mamy córkę i czterech synów. Wszyscy dorośli w wieku powyżej 27 lat. I co chciałem powiedzieć, że no jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych dzieci. Nasz, w dzieciństwie daliśmy im bardzo dużo miłości. Dużo się nimi zajmowaliśmy. Chodziliśmy na spacery, chodziliśmy w góry, jeździliśmy z nimi na rowerach. I to wszystko teraz procentuje nasze Dzieci są wartościowymi ludźmi, zrobili wyk wykształcenie, realizują się w swoich zawodach, mamy wnuki, jesteśmy kochającą się rodziną. Bardzo dziękujemy i ja tutaj chciałabym, zanim e, wpuszczę na antenę z powrotem Panią Stanisławę, e, przeczytać maila, który e, jest trochę dla niej. Dzień dobry, wiedza psychologiczna nie dociera w równym stopniu do całego społeczeństwa. Niestety funkcjonujemy w bańkach. Istnieją osoby, które trudno przekonać do tego, że dotkliwe kary fizyczne nie wychowują, a wywołują kompleksy i tworzą kolejne pokolenia z nałogami lub problemami emocjonalnymi. Nie zdecydowałam się na dziecko, bo zabrakło mi dobrych wzorców. Uchodzę za czarną owcę, choć od dobrych ludzi zdarzyło mi się słyszeć, że na pewno rodzice są ze mnie dumni. Zauważmy, że greccy filozofowie skarżyli się na swoich następców. Zapominamy, że młodość to czas poszukiwania siebie i mogą nam się zdarzać błędy. Podziwiam panią Stanisławę i życzę wszystkiego dobrego, napisała pani Angelika, a pani Stanisława jest już z nami. Dzień dobry. Ponownie. Dzień dobry po raz drugi. Bardzo dziękuję pani Angelice. za takie piękne słowa. Ja chciałam powiedzieć, że ja podziwiam swoje dorosłe dzieci za to, jakimi są rodzicami. On, wychować dzisiaj dziecko w dwóch światach, w rzeczywistym i wirtualnym, to jest cholernie ciężka sztuka. Po I ona prostu... się udaje dzisiejszym młodym rodzicom? Ależ oczywiście, mój syn ma 19-letnią córkę, już jest na pierwszym roku studiów. Córka ma 11-letniego synka, bo nie mogła mieć wcześniej dzieci z powodów po prostu stresowych czy cokolwiek. Także urodziła dzieciątką, mając 37 lat i dzisiaj ma syn, wnuk 11 lat. Mają wspaniały kontakt ze sobą, są naprawdę, podziwiam moją córkę, Wychowuje sama dziecko, bo się rozstała z mężem po 15 latach małżeństwa. Po prostu rewelacyjni rodzice. Naprawdę. Bardzo dziękujemy pani Stanisławo tak. i gratulujemy zatem. Ja jeszcze raz oddam głos naszej dzisiejszej ekspertce Maja Jeśmianowicz-Mierzejewskiej z Fundacji Nowej Wspólnoty, bo państwa telefony są niezwykle optymistyczne i raczej w takim duchu, że... Konflikt pokoleń y, już nie istnieje albo jest znacznie mniejszy niż ten, którzy, który państwo pamiętają y, ze swojej młodości. Tymczasem Maja Jeśmanowicz-Mierzyjewska mówi, że na przykład o dietę się potrafimy dzisiaj strasznie kłócić też w takim podejściu do, do jedzenia i tutaj to też pewnie nie będzie zaskakujące, ale rzeczywiście kwestia tego, co jemy i jak jemy też zaczyna już pokazywać te różnice. No i oczywiście tutaj taki konflikt, który się pojawia nie do końca jest taki międzypokoleniowy, ale to jest jakaś zmiana, która nastąpiła w ostatnich latach, czyli właśnie kwestia jedzenia, nie jedzenia mięsa. To naprawdę też ludzi porusza i też w rodzinach wciąż są o to no, różne takie niesnasz, Albo może jakieś właśnie dyskusje. Wciąż jest to na pewno taki temat um, obecny i, i kwestia tego, właśnie, czy jest, czy to jest jakieś okazanie braku szacunku do osoby gotującej. Czy tu się zgadzamy? 22 i 7 trójek. Porozmawiajmy Małpa Polskie Radio.pl i trójkowy Facebook. Czekają na Państwa głosy w sprawie konfliktu pokoleń. Czy jest mniejszy niż kiedyś, większy niż kiedyś, czy Państwo go odczuwają, czy może biorą w nim udział? Tymczasem pani Marta na nasz. Adres mailowy napisała tak. Zdecydowanie widzę różnicę w podejściu do życia między pokoleniami. Moja mama to pokolenie bumerów, ja to same początki milenialsów. Moja mama to osoba, która uważa, że największą wartością człowieka jest praca. Ja uważam, że największą wartością człowieka jest miłość. Pamiętam między nami ogromną kłótnię o podejście do wychowania mojej córki. Mama wymagała, żeby bratanica wykonywała pewne zadania bez dyskusji i dopytywania dlaczego. Taki brak dopytywania i kwestionowania zupełnie nie leży w naturze współczesnych najmłodszych e, pokoleń. Mama wykrzyczała mi, że takie współczesne metody wychowawcze to bzdura, bo dzieci zdania starszych nie powinny podważać na Pisała Pani Marta, a z nami jest Pan Mariusz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Mariusz. Dzwonię do Państwa do rodzina. Jest mi bardzo miło, że udało mi się zadzwonić do mojej ukochanej trójki. Chciałem powiedzieć coś w temacie e, wychowania pokoleń wieku i tak dalej. Otóż taka sytuacja. Moi rodzice mają odpowiednio 73 i 69 lat mała. Mam córkę w wieku 20 lat, ja sam mam 45. Trzy pokolenia, a tworzyliśmy tak wspaniały dom z takimi fajnymi relacjami, że wczoraj przez cały Boży Dzień siedzieliśmy przed telewizorem i oglądaliśmy tą wspaniałą akcję, aż mi się do mnie chwyta. I przez cały dzień trzy pokolenia oglądały i zachwycały się całą tą, tą, tą, tą wspaniałą akcją i kibicowaliśmy, wpłacaliśmy pieniądze. To jest kwestia tylko i wyłącznie po prostu ułożenia wszystkich sytuacji w domu, wszystkich relacji, przede wszystkim, żeby był szacunek, wzajemne zrozumienie. No i... A o politykę ta, ta... się czasem nie pospieracie w domu? Oczywiście tak. Oczywiście, Oczywiście a o co znawia. najbardziej? Nie pytam o kolory polityczne, ale o kwestie i o sprawy, które was różnią. Sprawy dotyczące ogólnie y, spraw społecznych, y, ekonomicznych, gospodarczych. Ja uważam, że... To jest ok, Mój ojciec stwierdzi, że e, to jest chyba trochę nie tak. I pan jest bardziej Mama liberałem, jest... tata bardziej konserwatystą, jakby się mogło wydawać tak, tradycyjnie. Tak, Okej, okay. czyli tak, potwierdzają tak, panowie tak. ten trend. Okej. Okay. Spieramy czyli... się, mm. ale się nie kłócimy. To jest moje zdanie A Jaka jest moment? różnica między spieraniem się a kłótnią, jak pan ją widzi? Bo dla niektórych jest bardzo płynna i mówimy, że w Polsce teraz już od kłótni i obrazy na całe lata w rodzinie jest jeden krok. Tak, y Wspierać się powinien każdy z każdym, bo każdy człowiek jest inny i ma zupełnie inne poglądy i trudno by było, żeby każdy z każdym się w każdej sytuacji, w każdej kwestii miał zgadzać. Ale właśnie, jeśli jest ten wzajemny szacunek, to można naprawdę wspierać się o największe i najmniejsze rzeczy na tym świecie. Jeśli będziemy z szacunkiem podchodzić do zdania które wypowiada ktoś inny, może mieć przecież inne, całkiem odmienne, wysłuchać jego argumentów i okej, okay, tu się z tobą zgadzam, tu się z tobą nie zgadzam. Ja mam prawo myśleć tak, ty masz prawo myśleć zupełnie inaczej i, i, i należy uszanować to, że ktoś ma inny pogląd. Jeden ma ulubiony kolor zielony, ja preferuję kolor niebieski. Przecież ja nie będę go namawiał, nie będę go na siłę tego człowieka przekonywał, że jednak granatowy jest ładniejszy niż ten twój zielony. 22 no, i 7 trójek, dziękujemy. Panie Mariuszu, to jest numer i ostatnia chwila, żeby zadzwonić do nas i opowiedzieć swoją historię z dorosłymi dziećmi albo starszymi rodzicami. Pan Piotr z Katowic też ten ma dzień. dzieci i czuje, czy nie czuje konfliktu pokoleń? Powiem tak, ja tu trochę przy, za panem Mariuszem podążając, tu wydaje mi się, że kluczowa jest empatia po prostu i, z, i próba zrozumienia tego wczucia się w to, co ta druga osoba chce nam powiedzieć. Przy swoich dzieciach patrzę na temat w ten sposób, że no, gdybym nie był w ich świecie, to ja nigdy nie zrozumiał. Tak się czasem moi synowie naśmiewają, że tata, jesteś jedynym tatą, który gra z nami w jedną, drugą, trzecią grę komputerową tylko po to, żeby z nami w tej grze pobyć, żeby poznać ten świat. I, i to myślę, że jest ważne w tym, w tym zmieniającym się przede wszystkim świecie. Znaczy, my jako osoby nieco starsze mamy czasem trudność z podążeniem, bo technologia A w nas na do Ale czym, przeraża czym tą trudność tak pan widzi? Gdzie pan jej doświadcza? No na pewno na pewno jeśli chodzi o postęp technologiczny. Mm, to Pan technologia. Bardzo chwilę mówił o kibicowaniu właśnie przy wczorajszej akcji, piękna sprawa, e, aczkolwiek nie zawsze jesteśmy tak w stanie nadążyć za tą technologią, za tym, żeby obserwować, co się dzieje na jednym, drugim medium społecznościowym, co się dzieje w świecie naszych dzieci, czy e, patrząc pokolenie dalej wnuków w jedną stronę, a dziadków w drugą stronę, więc to, e, to są na pewno wyzwania. Ja dzisiaj prowadzę organizację pozarządową, gdzie organizujemy międzypokoleniowe, gdzie młodzież angażuje się w warsztaty dla e, srebrnego pokolenia i odwrotnie, gdzie odbywają się wspólne potańcówki, wspólne karaoke i tak dalej. No i, I to się udaje. E, da, się, da się to pięknie połączyć. E, no. Za pierwszym razem trzeba przełamać lody, trzeba przełamać ograniczenia, ale jak z empatią patrzymy na te osoby, z którymi przychodzi nam się spotykać, no to jesteśmy w stanie wiele wspólnie dobrego zrobić, ale też patrząc na to, jak zmienia się życie i zmienia się nasza rzeczywistość, w której funkcjonujemy. Bo się nam mocno jednak starzeje i musimy się przygotować do tego, że ta interakcja międzypokoleniowa jest, jest koniecznością dla nas, żebyśmy się jej uczyli, no bo... Y nie będzie nas już więcej, raczej w najbliższej przewidywalnej przyszłości, więc będziemy mieli coraz większe różnice w pracy, coraz większe różnice w miejscach, w których funkcjonujemy, no bo ten wiek aktywności zawodowej będzie się chcąc, niech wydłużał nam. Bardzo, bardzo dziękujemy panie Piotrze i dla tych z Państwa, którzy mieliby ochotę pouczyć się trochę, jak rozmawiać ze swoimi starszymi rodzicami albo jak rozmawiać ze swoimi dorosłymi dziećmi mamy specjalną propozycję. Jest to tym razem propozycja konkretnie dla panów, bo już w najbliższy wtorek mogą się panowie bezpłatnie nauczyć jak rozmawiać między mężczyznami w rodzinie. Fundacja Nowej Wspólnoty robi praktyczne szkolenie online dla dorosłych synów i ich ojców. Właśnie z rozmawiania i mają jeszcze wolne miejsca. Można wejść na stronę fnw.org.pl i zapisać się. A w środę będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Dialogu Międzypokoleniowego. I może to jest dobry moment, by zapytać, czy umiemy jeszcze rozmawiać, bo dzisiejszy konflikt pokoleń nie oznacza przeważnie braku miłości, tylko brak wspólnego języka i o tym rozmawialiśmy dziś w audycji Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek, Anna Kowalczyk, Hanna Dołęgowska, Piotr Łodej, Katarzyna First-Wojtkowska. Dziękujemy za dziś, a ja usłyszę się z Państwem jutro o naszej stałej porze, chwilę po 11:00.